Klasyk i nowość, hit, hit i gnioty. Wszystko, wszystko, co mirocznie, strasznie i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Sobota, 26 grudnia 2015 roku. Słuchacie właśnie 61. nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami Szymas oraz jego gość Jerry. Witam się serdecznie. Cześć, Szymas, wszystkich słuchaczy również witam w ten świąteczny czas. Tak, 26 grudnia mamy dzisiaj drugi dzień świąt. Powiedz Jerry, jak tam w ogóle mijają święta? O, no, bardzo dobrze. Ja bardzo lubię święta, w ogóle ten okres zimowy. Co prawda od paru ładnych lat, jak mi się, że tak powiem, zawodowo grudzień zaczął źle kojarzyć, to trochę gorzej te święta jakby znoszę od strony takiej właśnie organizacyjno-mentalnej, ale jak już same święta przychodzą, to jakoś się tam potrafię wyłączyć i, i cały czas bardzo, bardzo lubię ten okres, także, także dla mnie święta to zawsze na propsie. Jak to hmm. młodzież w tej chwili chyba mówi? Ja też tak mówię. No Młodzież, no właśnie to powiedziałem. No to bardzo się cieszę. A powiedz mi, macie śnieg za oknem? Udało się ulepić jakieś bałwana? Ulepimy ci bałwana. No chodź, zrobimy to. Tak dawno nie widziałam cię. Nie chowaj się, uciekłaś, jeszcze to. Bawiłyśmy się razem. A teraz nie. Dlaczego tak jest? Czy wiesz? Jasne, jasne, z pewnością. No to cześć. Z wody chyba. Bo w tym tak. roku y, zakładam, że w całej Polsce jest dokładnie to samo, czyli mamy piękną jesień tej zimy. Bo ja już jak żyję, to nie pamiętam jeszcze w grudniu takiej temperatury. Już w styczniu parę lat wstecz pamiętam 10 stopni, ale w grudniu deszcz i 10 stopni to, to jeszcze mi się chyba no, nie zdarzyło przeżyć, szczerze mówiąc. No to u mnie niestety jest bardzo podobnie, no ale cóż, może na Wielkanoc się uda ulepić to nieco. No, kto wie, kto wie. Teraz wiesz, te zmiany klimatu, to hmm. różnie może być, różnie może być. Poczekamy, zobaczymy. I właśnie jesteśmy dzisiaj we dwójkę, Pewnie część stałych słuchaczy trochę się dziwi, bo no właśnie los niestety znowu namieszał nam trochę w planach i w naszym konglomeratowym timeline'ie, bo Mando w swoich piętnastych świątecznych horrorach, które nagrywał jeszcze tam no sporo czasu wstecz, zapowiadał swoją obecność i w 60. odcinku, w 61. odcinku. O obu powiemy jeszcze więcej w nawiedzonym podcaście u Szymasa. Czyli w poprzednim i w tym, no ale niestety powiedzmy, że dopadł go z Krampusa i biedaczek musiał sobie odpuścić nagrania. My zresztą też jesteśmy dzisiaj troszkę nieprzytomni, ale mam nadzieję, że nie wpłynie to, szczególnie na przebieg rozmowy. A porozmawiamy sobie właśnie o, o Krampusie. O filmie Krampus Duch Świąt w reżyserii Michaela Doherty'ego. Co to jest? St. Nicholas is not coming this year instead a much darker ancient spirit those are hooves elk or a goat What kind of goat walks on its hind legs his name is krampus he and his helpers did not come to give but to take o filmie stosunkowo nowym tak jak ostatnio mówiłem, że Christmas Horror Story to świeżynka tak Krampus jest jeszcze świeższy, gdyż premierę miał w Polsce 4 grudnia 2015 roku i właśnie miał premierę w Polsce i można go obejrzeć też w polskich kinach co zresztą ty uczyniłeś co nie? Dokładnie tak, ja byłem sobie parę dni temu właśnie jeszcze zamiast na Gwiezdnych Wojnach to w pierwszej kolejności byłem na Krampusie w polskim kinie, w na wielkiej sali kinowej, będąc ze szwagrem, byliśmy jedną chyba z ośmiu osób na sali, także chyba nie cieszył się specjalną popularnością tenże film w naszym pięknym kraju, no chyba, że tak kina współcześnie już wyglądają na normalnych seansach, bo ostatnio jakoś dosyć rzadko mi się w sumie zdarza bywać w kinie. A w jakich godzinach byliście? No, Takie standardowe godziny wieczorne, niedziela, tam koło 20 chyba, także taki wydawałoby się jeszcze, że czas właśnie na to, żeby być w kinie. No ale to też może Gwiezdne Wojny w wyprały wszystkich, jeżeli chodzi o seanse kinowe, bo, bo to już ja byłem w momencie, kiedy to był ten weekend właśnie premierowy Gwiezdnych Wojen, także no to ewentualnie można to położyć na karp tego, że pewnie właśnie kto wybierał kino w tym okresie, no to raczej Mm -hmm. przebudzenie mocy, a nie Krampusa. Właśnie nie rozumiem tego zupełnie, ale to, to trochę inny temat, ale właśnie ja bym tego nie zwalał na karp filmu Krampusa, gdyż po pierwsze niedziela 20 to w sumie, nie wiem, ja bym nie poszedł do kina raczej w niedzielę o 20, szczerze mówiąc, a poza tym na przykład nie wiem, Jurassic World, chociaż było potwornie popularnym filmem, to ja też gdy byłem w kinie takich sensownych wieczornych godzinkach to na sali było też 10 osób na krzyż, więc myślę, że po prostu tak to teraz wygląda, zwłaszcza, że ilość kin maleje, ale ilość sali to ogromnych sal rośnie, seansów też, więc pewnie to jest standard najzwyczajniej w świecie. No możliwe, możliwe. Może między innymi dlatego tam Cinema City wchodzi z tą jakąś tam swoją ofertą, taką abonamentową, czy, czy jakby jej tamkolwiek nie nazwać. Może to jest jakieś tam rozwiązanie właśnie na to, żeby ludzi trochę zachęcić do pobytu w kinie, no bo to pewnie, to tam, to jest rozmowa na, inne, na inną okazję, jakby jak, jak i co powoduje, że do kin ludzie chodzą coraz rzadziej, albo tylko na jakieś tam promocje, maratony, czy na jakieś tam kwestie, ale to mówię to. Nie temat na świąteczny podcast ale ogólnie ta kreacja i może akurat ten abonament coś zmieni ja też byłem na tym filmie w kinie przy czym ja byłem, nawet nie jak się to kino nazywało, jakoś Cinemix czy coś takiego, coś z Cine na początku przy czym nie u mnie w Łodzi, a we Freiburgu bo byłem na tym moim wyjeździe o którym wspominałem zresztą ile? dwa tygodnie temu? Czy? no tak, tak, tak, dwa tygodnie dwa temu, tygodnie temu. Tak i właśnie w ramach tego wyjazdu mieliśmy wolny wieczór jednego dnia i tam część osób, znaczy tak się rozeszliśmy, ktoś poszedł do teatru, ktoś do kina, ktoś jeszcze pochodzić po jakichś tam galeriach, zrobić jakieś zakupy i poszedłem z jedną właśnie poznaną tam na miejscu osobą do kina właśnie na Krampusa. I to było ciekawe doświadczenie, bo ja ogólnie, chociaż w Niemczech bywałem często, to do kina jednak chodziłem raczej rzadko. Raz miałem taki etap, że chodziłem raz w tygodniu, ale jakoś wyparłem to z pamięci potem i zapomniałem na przykład o tym dubbingu niemieckim. Znaczy, wiedziałem, że w Niemczech dubbinguje się wszystkie filmy, ale jakoś tak nie zastanawiałem się nad tym, jaki to będzie miało wpływ na seans i właśnie w pierwszej chwili, gdy na przykład... David czy Kechner, czy Kochner, nie wiem jak to w sumie się czyta, czy bardziej po niemiecku, czy po angielsku, czy jeszcze jakoś inaczej. W każdym razie, gdy ten aktor zaczął mówić po niemiecku na początku filmu, to tak trochę się <grym> zdziwiłem. A jeszcze druga zabawna sprawa, bo w filmie pojawia się babcia, co nie? Właśnie o to miałem cię pytać, jak to było rozwiązane, bo, bo tutaj uprzedzając trochę fakty, to, tu mamy trochę nawiązań do tego niemieckiego folkloru i jedna z postaci mówi trochę po niemiecku. I, I to ona też była zdabingowana, czy to było zostawione tak w oryginale, jak, jak leci? A właśnie, ale ty znasz jakoś, choć trochę niemiecki? Mm, wiesz co, nie. Tak na dobrą sprawę, kiedyś się tam trochę uczyłem, ale to już było dawno i nieprawda. Bo Właśnie to, co mnie zastanawia, to czy ona mówiła standardowym niemieckim, językiem takim literackim, czy nie, bo właśnie... Mnie to bardzo wybiło w czasie seansu, bo wiesz, no niemiecki znam dobrze, więc nie przeszkadzał mi ten dubbing ogólnie, poza tym, że przez chwilę miałem dysonans poznawczy, bo jednak w Polsce zawsze słyszymy ten głos oryginalny, czy przy napisach, czy przy lektorze on jest w tle. Tutaj go nie ma, masz tylko ten głos niemiecki, więc trzeba było się przestawić i chwilę mi to zajęło. A gdy już się przestawiłem, pojawiła się babcia i babcia mówi po niemiecku, ale mówi jakimś dialektem. Nie wiem jakim, czy to był alemański, czy jakiś inny, ale mówiła... Takim ciężkim dialektem, że się nic nie dało zrozumieć, nawet ludzie na sali, Niemcy, mhm. tak nagle no było coś taki pomyłk yy, zdziwienia, niezadowolenia. A, czyli rozumiem, że nie, nie zdabingowali tej postaci, tylko zostawili to w oryginale. Właśnie nie wiem, czy zostawiono oryginał, czy przecież nie wydaje mi się, że zdabingowali. Nie, musieli ją zdabingować, bo ona potem używa też normalnego języka standardowego nie? Późniejsza tak, tak, tak, sekwencja tak, tak. i ona mówiła cały czas tym samym głosem, więc wydaje mi się, że zdabingowali być może zwyczajny niemiecki na dialekt, żeby zachować tę obcość mm -hmm. w filmie żeby nie pozbawić filmu tego elementu, a później gdy bohaterka już mówi standardowym językiem, czyli no w twoim przypadku angielskim, to u mnie mówiła już normalnym niemieckim. Znaczy, to ja nie wykluczam że to mogło tak być, że w oryginale też mówiła jakimś dialektem, bo ten jej niemiecki był taki jakiś ciężkawy, że, że się tak wyrażę, więc to, to być może to tak było w oryginale, w, w sensie w amerykańskiej wersji, po prostu, że że ona jakby tam używała jakiegoś po prostu dialektu, a tutaj po prostu to no, zdabingowali tylko jakby pozostawiając to w niezmienionej wersji. Też możliwe. No ale to, to, to byś musiał sprawdzić w oryginale jako tutaj lingwista i ocenić to już po prostu porównując jedną wersję z drugą. Zapewne wtedy by się udało to wychwycić jakoś tam, jak, jak to zostało realnie zrobione. I jeszcze dopowiem tylko, że aby jednak ten niemiecki widz zrozumiał, co się dzieje, to po chwili pojawiły się napisy przynajmniej do tych kwestii, bo tam część kwestii babci też zostaje potem wyjaśniona w narracji przez innych bohaterów. A te kwestie, które padają bez jakiegoś kontekstu, bez ich powtórzenia normalnym językiem były tłumaczone, były napisy po prostu na ekranie. Znaczy to, to ja, ja powiem też ciekawostkę, że z kolei, jeżeli ja dobrze... Kojarzę, to część rzeczy z kolei u nas w ogóle nie była tłumaczona. W tym sensie, że po prostu jak babcia się przełączała momentami na niemiecki, i na przykład była taka sytuacja, że jakby z kontekstu sceny wynikało tak, że ona mówi po niemiecku, i tak na dobrą sprawę, nie wiem, rozumieją, jedna osoba będąca w pokoju, to jakby tego nie tłumaczono. Jeżeli widz na przykład właśnie nie znał niemieckiego, no to, to też jakby był na równi jakby z pozostałymi postaciami w filmie, czyli jakby też no nie, nie kojarzył, tylko ktoś mu musiał jakby wyłożyć co ona mówi. Także to, to jakby zachowano tak, żeby wydaje mi się no jakby tam nie wybijać właśnie widza z rytmu, nie? Że, że po prostu nie wiem postaci czegoś nie rozumieją, a widz ma to pokazane po prostu w napisach na przykład. Znaczy tak, tak, w tych momentach, w którym na przykład wnuczek, czyli Max, tłumaczył potem po chwili, czy to tam kuzynostwu, czy komuś innemu, co mówi babcia, wtedy też nie było napisu. Ale kilka razy babcia mówiła, jak gdyby bez tłumaczenia, tylko do Maxa chyba, na przykład, to wtedy napisy się pojawiały. Ale rzeczywiście, w ogóle to jest też fajna rzecz, nie? Taki obcy język w filmie, ten moment chwilowego nierozumienia dialogów, nie wiem, nie kojarzę, czy widziałem wcześniej coś takiego, czy na no pewnie gdzieś tak, ale... Nie, to, to, się, to się zdarza, taki zabieg, natomiast to tutaj bardzo fajnie wypadało, mhm. bo no jakby to było uzasadnione i to miało sens, To to, to nie było po prostu coś tak... Zastosowane, nie wiem, jako jakiś tam taki cieka ciekawy gadżet, tylko po prostu no to miało uzasadnienie i fabularne i, i jakby w kontekście jakby całej opowieści to się bardzo ładnie zgrywało i, i uzupełniało jakby pewne wątki, podkreślało pewne wątki, także no mi się wydaje, że to był w ogóle całkiem fajny pomysł właśnie od strony scenarzystów. Mhm, zgadzam się w pełni i... Sein name is Krampus. Er is the tak, ten wstęp się przedłuża, ale jeszcze nie możemy przejść do filmu, bo jeszcze muszę się zadać jedno ważne pytanie. Na co się nastawiałeś? Gdy wiedziałeś, że idziesz do kina na Krampusa, w reżyserii Dohertyego, który jak wiemy, wyreżyserował upiorną noc Halloween, którą omawialiśmy w tym roku, właśnie we Trójkę z Mando z okazji Halloween w nawiedzonym podcaście. Czego się spodziewałeś? Znaczy, to, to odpowiedź jest dwojaka, dlatego że ja początkowo zakładałem podskórnie, myślę, że jak większość widzów, że to będzie kolejna antologia. I tak jakby początkowo słysząc, że właśnie zapowiedziane jest na, na grudzień nowy film do Hertiego taki świąteczny, no to po prostu jakoś tak zakładałem, że zrobi analogiczną rzecz, jak zrobił właśnie z upiorną nocą Halloween, czyli Czyli po prostu jako taką antologię opowieści niesamowitych. Natomiast zanim dotarłem do kina, to już słyszałem, że to nie jest antologia, tylko to jest jakby pełnoprawny film. I to, powiem szczerze, że sprawiło, że ja nie do końca wiedziałem, czego się spodziewać. Bo umówmy się, że tak jak żeśmy rozmawiali przy okazji właśnie Trick and Treat, to nie jest twórca, który ma jakąś wielką karierę za sobą. To, to, to no jest człowiek, który ma za sobą kilka dużych scenariuszy, ale tak na tę sprawę, jako reżyser i, i scenarzysta w jednym, to, to w zasadzie właśnie Chicken and Treat to jest jego takie jedyne dzieło, z którego jest znany i kojarzony. No i to powodowało, że ja nie do końca wiedziałem, jak on sobie poradzi z taką fabułą, powiedziałbym, bardziej linearną. No bo to, to też rozmawialiśmy w, w tamtym podcaście, że co prawda Teoretycznie Trick and Treat było rozpisane nawet tam gdzieś początkowo przez niego jakby jako właśnie taki linealny film, a później to gdzieś tam pozmieniano, natomiast no, i tak nie, nie wiedziałem właśnie czy to, się, czy to nie spowoduje, że on się gdzieś potknie po prostu tutaj, no bo jednak antologia rządzi się swoimi prawami i taki film powiedziałbym właśnie linearny bardziej rządzi się swoimi prawami i, no, no, i mówię, nie, nie wiedziałem szczerze mówiąc do końca jak, jak to wypadnie i, i czego tu się spodziewać. A Ty jakieś oczekiwania w ogóle miałeś, czy, czy tak raczej bez, z czystą kartą podchodziłeś do Krampusa? Tak i nie, bo z jednej strony, znaczy ja się ogólnie myślę razem z Wami, z Tobą i z Mando, tak nakręcimy to będzie antologia i spodziewałem się antologii tak zwyczajnie, ale z drugiej strony idąc do kina po prostu myślałem sobie a Krampus, fajny trailer, do Doherty, tak upiągnąc Halloween była super, więc i to będzie spoko, tylko właśnie głupio mi trochę było, bo ta osoba, którą zabrałem ze sobą wtedy do kina, ona nie znała Hello, Halloween, ja tak opowiadałem o tym i też nastawiałem ją jak gdyby na antologię, a potem psikus, tak? Okazało się, że ten film jest zupełnie inny, ale to nie znaczy, że zawiodłem się, o czym więcej za chwilę i właśnie myślę, że to jest dobry moment, żeby wprowadzić słuchaczy troszkę w fabułę. Otóż, tak najkrócej rzecz ujmując, tak jak to też ujmuje IMDb, fabuła wygląda tak. Chłopiec, który miał beznadziejne święta, przypadkowo przywołuje demona świąt Bożego Narodzenia, który nawiedza jego rodzinny dom. To tak najkrócej jak się tylko da. A teraz to rozwin. It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle bells Merry Christmas Looks like Martha Stewart child threw child up in here This is It's delicious, honey A little dry Well, mine's delicious Mine's dry Do you want to trade? It's, It's, It's Christmas It's Christmas It's Christmas Fucking okay. <laughs> With those holiday greetings and gifts Poznajemy historię dwóch rodzin. Jedna z nich zaprasza drugą do siebie na święta i obserwujemy ten taki wczesnoświąteczny harmider o takie ostatnie przygotowania do świąt. Do tego mamy też takie sceny dodatkowe na przykład z marketu, gdzie ludzie robią w dość specyficzny sposób zakupy przed świętami. Widzimy jakąś tam szopkę bożonarodzeniową, potem to bieganie po domu z prezentami, ozdobami, gotowanie i tak dalej, i tak dalej. I później już ten zjazd rodzinny. I tak się składa, że od początku widać, że Mało to, to jest magii świąt, a bardzo dużo takiego napięcia nerwowości, stresu, nerwów po prostu. I jeszcze gdy te rodziny się spotykają, to też to nie jest takie szczególnie przyjemne spotkanie tak naprawdę. Czy, to nie jest tak, że oni się wszyscy nienawidzą czy coś takiego, że są dla siebie jakoś szczególnie podli, ale nie są też szczególnie uprzejmi mili, widać, że jest tutaj sporo takich punktów spornych. Do tego ta druga rodzina jeszcze przyprowadza ze sobą ciotkę, która ma do, nie najlepszy kontakt z gospodynią domu, do którego przyjeżdża. I ogólnie cały czas obserwujemy te napięcia. I do takiej pewnego rodzaju eskalacji dochodzi przy kolacji wigilijnej. Właśnie w sumie to nie jestem pewien, to już była wigilia, czy to był jeszcze dzień przed? Z tego co ja zrozumiałem, to chyba było w ogóle... 23 kiedy się to Właśnie wszystko przed, rozpoczyna. Tak. E, czyli to był dzień przed Wigilią naszą. Tak, tak. Dobrze. To, to przepraszam za wprowadzanie w błąd, to był dzień przed Wigilią i mamy taką już, ale no to była już taka świąteczna kolacja. Tak, tak, tak. tak. No to już można powiedzieć, że to tak, to już jest świę, świętowanie się rozpoczęło jakby definitywnie. Tak i wówczas kuzynostwo syna tej rodziny, w której domów rozgrywa się akcja, robi mu takiego dość niemiłego psikusa, to znaczy wyjmuje mu z kieszonki spodni list do świętego Mikołaja i czyta go. I, i w tym momencie już mi się łamie głos i, i serio po prostu się trzęsę, bo ta scena była strasznie kopiąca dla mnie w kinie, bo wiecie, macie tam dwójkę młodych dzieciaków, nastolatków, którzy chcą zrobić na nazłość innemu następnym dziecku i po prostu publicznie przeczytać jego list do świętego Mikołaja, wyśmiać to, że wierzy w świętego Mikołaja, pewnie wyśmiać jego pomysły na prezenty i tak dalej. A okazuje się, że ten chłopiec sobie życzył właśnie takich rzeczy, których byśmy się nie spodziewali. Nie jakiegoś tam, nie wiem, Samochodu na pilota, nie jakiś klocki Lego, nie inne zabawki, gry komputerowe, laptopa, telefon, tylko on sobie życzy na przykład tego, żeby rodzice się lepiej dogadywali, żeby lepiej się rozumieli, bo widzi, że się kochają, tak samo, żeby ciocia z wujkiem lepiej się rozumieli, jako para, tak, i też dla siostry, tam sobie czegoś zażyć, w sensie dla wszystkich, i to takich rzeczy raczej no nieprzyziemnych, tylko chodziło o, o szczęście, radość, miłość i tak dalej. I powiem Ci, że no mnie łezka albo i kilka łez pociekło po prostu w tej scenie, bo ona była... Znaczy, no mnie po prostu emocje tak wypełniły, że no nie mogłem wytrzymać w tym momencie. To było straszne. Powiem Ci szczerze, że w ogóle cały ten początek moim zdaniem zwiastował bardzo dobry film. Dlatego, że jakby z jednej strony mamy do czynienia z takimi elementami, które widzieliśmy w setkach filmów świątecznych, głównie w różnego rodzaju komedyjkach, które, które no są taśmowo produkowane i wypuszczane rokrocznie. No, pełno takich elementów, które znamy, no bo w zasadzie taki wątek, jak urodziny, które się niespecjalnie dogadują, później dzieciarnia, która robi demolkę w domu zamiast świętować, i tak dalej, tak dalej. To są takie wątki, które są. Regularnie po prostu na różne sposoby podawane, ale tutaj w Krampusie już ta pierwsza scena zwiastowała, że będzie to troszeczkę inaczej. I tutaj mam na myśli już tą pierwsze, pierwszą scenę, czyli tą scenę w centrum handlowym, gdzie, gdzie wiecie, mamy otwarcie filmu i mamy scenę, gdzie z jednej strony jest śpiewana jakaś taka bożonarodzeniowa piosenka w amerykańskim stylu, a z drugiej strony obserwujemy taki ostatni szał zakupów w supermarkecie, czyli taką naszą walkę o Karpia w Lidlu. Jak kojarzycie filmiki chyba, które w zeszłym roku karierę robiły, jak się ludzie o Karpie w Lidlu zabijali, no to tutaj mamy mniej więcej w takim tonie podaną właśnie takie ostatnie, podane, takie ostatnie przygotowania do bożonarodzeniowych zakupów, walkę o prezenty, znudzenie, frustracje i tak dalej, dalej. I Dosłownie walkę, tak? Ludzie sobie wyrywają tak, rzeczy, tak, tak. biją się, potrafią kogoś zadeptać w drodze po coś z promocji. No tak, i tutaj to, to już ta scena była dla mnie bardzo mocna, bo właśnie zestawienie jakby tego czego w sumie sami jesteśmy wielokrotnie świadkami, no bo umówmy się, że może aż takiej walki wręcz to często się na szczęście nie obserwuje, ale, ale no, taką ogólną nerwowość i, i taką pewną frustrację, która się coraz częściej ludziom udziela właśnie przez taką komercjalizację świąt, no to widzimy niemalże na każdym kroku i właśnie zestawienie tej takiej radosnej, bożonarodzeniowej piosenki właśnie z tą sekwencją taką, która jakby absolutnie przeczyła temu co jakby w liryce jakby samego utworu było prezentowane, no to, to już dawało mocny efekt, a później kiedy się przenosimy właśnie już do, do domu i kiedy zaczynamy śledzić te przygotowania właśnie świąteczne, no to znów ja, ja się zgodzę, że tutaj to też było rozegrane właśnie na, na dosyć silnych nutach i silnych akcentach dlatego, że właśnie to teoretycznie jakby wszystko do momentu, kiedy właśnie siadamy przy, tym, przy tej kolacji takiej świątecznej kiedy ta kolacja się zaczyna, to wszystko można powiedzieć, że mo, można było mieć poczucie, że już się widziało. No, no bo to taki mówię, taki, taki wątek takiej kolacji, która się kończy jakąś tam tragedią, to mówię, to widzieliśmy w setkach filmów familijnych, komedii jak różnego rodzaju świątecznych itd., ale właśnie ta kulminacja, która przychodzi właśnie i od której się można powiedzieć, że zaczyna jakby ten bardziej horrorowy aspekt, aspekt Krampusa, no to to było mocne. Ja się zgodzę, że ta scena jest kopiąca, tym bardziej, że ona jest też bardzo fajnie rozegrana, bo przez to, że mamy tutaj do czynienia z tym, że to jakby dwójka dzieciaków próbuje zrobić na złość jakby swojemu kuzynowi i też jakby po ich reakcji widać, że nagle coś, co miało być jakby takim zwykłym przykusem na zasadzie wyśmiania tego, że nie wiem, jedenastolatek wierzy na Świętego Mikołaja, nagle im samym jakby grzęźnie w ustach po prostu to, co czytają, i nagle się okazuje, że, że po prostu no, jakby sami się poczuli w tym w jakimś tam no, dyskomforcie, można powiedzieć. A, a to powoduje też, że no, u widza. To jakby budzi emocje i naprawdę potrafi nieźle, nieźle trząknąć właśnie w tej, w tej sekwencji, no bo to mówię, no to jest mocna scena po prostu, nie? Tak i zwróciłeś uwagę na ważną rzecz, którą w sumie też powinienem przytoczyć wcześniej. Mówisz o tych komedyjkach, familii i tak dalej. Rzeczywiście cały ten początek, ten supermarket, ta walka, to wszystko, to, to mógłby być początek filmu pod tytułem nie wiem, Wigilia, Boże Narodzenie w Krzywym Zwierciadle. Już były zresztą takie filmy, nie wiem, mógł to być jakiś sequel, czy trzecia część, czy coś takiego, właśnie filmu z tej serii. Tam by wystarczyło, żeby przy tym stole nagle się okazało, że nie wiem, że coś tam się spaliło w kuchence, nie wiem, choinka się zapaliła, czy coś i, i już po prostu byśmy zapomnieli, że to jest horror, tak moglibyśmy oglądać do końca komedię. A Właśnie przez ten cały wstęp, ten kontrast tutaj jest strasznie widoczny, gdy nagle przy tym stole dochodzi do tej sceny, zwłaszcza, że tam jest straszny harmider, Nie tam cały czas ci ludzie tutaj się przekrzykują, tutaj słychać jakieś sztuczce właśnie, talerze, tego typu rzeczy i nagle, gdy zaczynają czytać ten list Maxa, to wszystko cichnie i widzimy po prostu po kolei te osoby, o których Max tam pisze, że święty Mikołaju proszę Ciebie, tam mama i tata, coś tam wujek i coś tam, to tak widać, że oni wszyscy po kolei cichną i sami nie wiedzą co powiedzieć i tak samo tak jak powiedziałeś, tej dwójce nawet to trochę coraz trudniej przechodzi przez gardło i no ten kontrast jest przeogromny właśnie dlatego to był dla mnie tak silny ładunek emocjonalny i tak szybka zmiana klimatu, że totalnie mnie to rozkleiło, rozwaliło i nie wiedziałem co będzie dalej a dalej właśnie dochodzimy do tego momentu, który jest jak punktem wyjścia dla całej reszty filmu tym takim plot pointem to, to znaczy nasz młody bohater, Max no, przeżywa taki kryzys tak? on w ogóle odchodzi od tego stołu stwierdza, że nienawidzi swojej rodziny, nienawidzi świąt Bożego Narodzenia nienawidzi tego wszystkiego że kiedyś to święta wyglądały inaczej wyrywa ten list i ucieka do swojego pokoju. Przez chwilę następuje takie uspokojenie klimatu. Już myślimy, że może jednak jakoś to przetrawi, że ta godzina trochę się zmieni, czy coś takiego. Tak by mogło być właśnie w komedii, nie? Takiej familijnej tak, czy czymś tak, tak, takim. Tak, zdecydowanie. A tu się okazuje nagle, że jednak pod wpływem kolejnego bodźca Max traci wiarę w ducha świąt, w magię świąt. Widzi, że był właśnie naiwny, tak? takim romantykiem, idealistą, że wierzył, że będzie tak fajnie. Wyszło coś smutnego w gruncie rzeczy, tak niezbyt przyjemnego z tych świąt. I, I właśnie jest dzień przed Wigilią, tak więc zapowiada się, że też kolejne trzy dni co najmniej. Tak będzie wyglądało jego życie, jakieś kłótnie, przepychanki, takie uszczypliwości drobne. I wtedy drze ten swój list do świętego Mikołaja, wyrzuca go przez okno i w ten sposób przywołuje właśnie tytułowego Krampusa. He is the of Saint no i następuje no, silna zmiana klimatu, natomiast tyle silna, co stopniowa I, i to mi się też bardzo, bardzo spodobało, jak to zostało tutaj wprowadzone, w tym sensie, że nie mamy jakby takiego kopnięcia, że wiecie, no jest ten, ta scena, która jakby wiemy w, w, sami i czujemy to, że ona jest jakby przełomowa jakby w, w, dla całej fabuły, ale po prostu to nie jest zrobione jakby na zasadzie takiej, że po prostu od razu, od tej sekwencji tutaj już zaczyna się dzika orgia zniszczenia, tylko to też jest bardzo fajnie w mojej ocenie jakby tak poprowadzone i wprowadzony ten taki coraz bardziej duszny i taki jakby no horrorowy klimat, bo, bo tutaj to też trzeba zaznaczyć, że to jest horror, który raczej mi się wydaje operuje właśnie klimatem i nastrojem. On nie, nie ucieka od jakichś takich bardziej efektownych powiedziałbym, czy, czy takich bardziej bezpośrednich elementów straszenia, ale mimo wszystko on się raczej skupia na, na nastroju i później ta też taka kolejna sekwencja, którą otrzymujemy, kiedy jakby na skutek jakby tych, tych tego, no można powiedzieć życzenia niefortunnego jakby zaczyna się pojawiać no, ten mrok, no tak to umownie nazwijmy właśnie tutaj spowijający dom, to to mi się szalenie spodobało, bo to jakby dostajemy po prostu co i rusz takie jakby dodatkowe elementy, które zaczynają budować nam ten, ten klimat i to poczucie zagrożenia no i, i, i mówię, i to zadziałało według mnie tutaj bardzo bardzo fajnie mhm. i właśnie powiedziałeś my dosłownie ich przenośni bo z jednej strony ten dom i w ogóle najbliższa okolica zostaje niejako odcięta od świata, wszędzie znaczy zaczyna się jak gdyby taka burza śnieżna właśnie niebo, skrywają ciemne chmury i naprawdę czuć ten chłód bijący z ekranu czuć, że tam jest potwornie zimno, ciemno i strasznie to jest świetna sprawa i drugi wątek, który warto poruszyć w tym miejscu myślę to to, o czym Mando też wspominał w swoich świątecznych horrorach, to nie jest do końca horror, w tym sensie nie taki tradycyjny, jakiego można by się spodziewać. Znaczy to nie jest tak, że właśnie nagle pojawia się Krampus, czy coś tam i tak jak powiedziałeś, zaczyna się orgia zniszczenia, także coś morduje wszystkich na lewo i prawo. Mamy taki, nie wiem, rodzinny slasher, czy jakieś home invasion ze świętym Mikołajem. Nie, to jest zupełnie coś innego i to jest taka mroczna baśni. Ja tak to nazwałem po wyjściu z kina. Mando też użył jakiegoś takiego podobnego określenia. Bo tak naprawdę to wszystko, nawet fakt czym to się wszystko kończy, nie? Ten finał, to nie jest finał typowy dla horroru. To jest taki w jakiś sposób bajkowy finał. Ale właśnie bajkowy w znaczeniu tych pierwotnych bajek. Nie tych bajek, które czytamy dzieciom na dobranoc, tylko... Znaczy nie, to, to moim zdaniem to jest bezdyskusyjne, że to jest taka mroczna baśń i tutaj jakby to, że mamy te odwołania do niemieckiego folkloru, to wydaje mi się, że to też nie jest bez znaczenia, bo tutaj właśnie gdzieś można powiedzieć, że jakby w takiej wymowie to, to, to Krampus ma takie dalekie echa, czy, czy można go tam jakoś połączyć z taką tradycją właśnie baśni braci Grimm, które no były... Baśniami, które gdzieś tam no, opierały się na jakimś morale, czy przekazywały jakieś tam prawdy, czy próbowały uczyć, ale nie uciekały od no, nawet często sporej dozy brutalności, czy, czy i, i jakiegoś, takiego, jakiegoś takiego mroku no bo bo w sumie z tego właśnie właśnie braci Grimm te klasyczne no słyną no, że to każdy z nas pewnie pamięta że czytając za dzieciaka no to tam były mówiąc kolokwialnie niezłe hardkory patrząc w, czy porównując to na przykład nie wiem z baśniami e, chociażby Andersena czy czy nie wiem czy już tam nie wspomnę nawet o lukrowanych Disneyowskich bajkach hmm. czy czy, czy baśniach które, które były dzieciakom serwowane i tutaj to moim zdaniem to zdecydowanie jest ten kierunek i to bardzo słusznie to zauważacie, ja jeszcze horror, horror świątecznych Mando nie słyszałem także w sumie nie znam jego opinii o tym filmie ale, ale to też mi się właśnie bardzo podobało, że, że ten film obiera właśnie taki kierunek dlatego, że ja stwierdziłem jakby tak w trakcie seansu i, i bezpośrednio po wyjściu z kina że przez swoją konstrukcję, przez swoją wymowę i przez też sposób taki bardzo konsekwentny jak zrealizowano, jakby taką nadrzędną myśl, która za tym stała mi się wydaje, to ja mam wrażenie, że Krampus to będzie wkrótce taki film świąteczny, i jak no, jak po prostu nieraz przeszły jakieś filmy świąteczne do klasyki gatunku. Nie mówię tutaj oczywiście o Kevinie sam w domu, ale, ale są, są takie, wiecie, filmy świąteczne, które właśnie wracają, właśnie opierają się jakby na tym duchu świąt i gdzieś tam one wracają właśnie często w różnego rodzaju zestawieniach i pojawiają się w telewizji. I mi się wydaje, że Krampus, nawet jeżeli nie będzie jakby takim odpowiednikiem blockbustera takiego horrorowego, który będzie po prostu zjednywał sobie miliony, to wydaje mi się, że on może stać się takim naprawdę, taką pozycją klasyczną. Dlatego, że on właśnie przez tą konstrukcję i przez to, jak on sprawnie łączy takie wątki, w które znamy z kina familijnego, właśnie z takimi elementami mrocznymi, baśniowymi i z według mnie naprawdę mistrzowskim poziomem wykonania jakby tego wszystkiego, no to, to naprawdę ma zadatki na, na takiego no żelaznego, żelazny hit i żelazny klasyk, jeżeli chodzi właśnie o repertuar świąteczny w najbliższych latach. I to Pomimo że ja mam pewne uwagi, jakby co mam nadzieję, że trochę też porozmawiamy spoilerowo, to, to bym mhm. się wypowiedział, jakby co mi troszeczkę nie, nie leżało i co mi troszeczkę przeszkadzało w trakcie seansu, ale, ale mi się wydaje, że właśnie mimo jakichś tam drobnych y, uwag z mojej strony, to naprawdę, no, ja miałem poczucie takie, że tutaj to, to jest pozycja, która może zrobić w przyszłości nie, niezłą karierę. Powiem Ci, że ja nie jestem aż tak optymistycznie Nastawiam do tego czymś, czy chodzi mi o to, że boję się, że pomimo wszystko ten film może jakoś zaginąć przynajmniej na kilka lat, może za jakiś czas zostanie odkryty ale życzyłbym sobie właśnie by jednak było tak jak mówisz, by stał się takim klasykiem, który będzie puszczany nie wiem, choćby w telewizji co roku bo on się do tego idealnie nadaje i tak naprawdę, ja nie wiem jaką ten film miał kategorię wiekową, ale w gruncie rzeczy myślę, że można by go spokojnie oglądać tak w gronie rodzinnym, może nie z małymi dziećmi ale już z nastolatkami i to mówię od dosłownie nastolatków, dałoby się go jakoś obejrzeć, może by tam w kilku scenach musiały zasłonić oczy, ale właśnie, bo w tym filmie tak naprawdę nie ma żadnych krwawych scen, tutaj nie ma żadnego gore, żadnego, dosłownie żadnego. Nie, mi się wydaje właśnie, że nie, nie chcę skłamać, ale mi się wydaje, że on był od 12 lat. O! On, on miał niską kategorię wiekową, tak mi się wydaje, jeszcze zaraz podeprę się internetem, ale tak te, tak mi się mocno wydaje. Czy ja właśnie nie chciałem tak strzelać, bo z jednej strony nie ma tutaj tej krwi, więc możliwe, że ta kategoria była niższa, ale z drugiej strony. W tym filmie oprócz samego Krampusa pojawia się kilka innych istot. Ja nie chcę teraz jeszcze mówić o co dokładnie chodzi, bo jeżeli nie oglądaliście tego filmu, to najlepiej jest to zobaczyć po prostu na własną oczy. Pójść do kina i to zobaczyć, bo to robi genialne wrażenie, gdy się to widzi po raz pierwszy. Dlatego omówimy to bardziej szczegółowo dopiero w sobie spoilerowej, ale pojawia się jeszcze kilka innych, no nazwijmy to umownie istot, i właśnie design tych istot to jak one wyglądają, co robią to jest tak przerażające i tak kreatywne że pomimo tego braku krwi jest kilka takich ujęć które sprawiają, że no ja siedziałem i się trząsłem po prostu z napięcia, tak co się zaraz wydarzy, jak to się skończy i tak dalej. Ja się w pełni zgadzam, sprawdziłem w ogóle na marginesie, PG-13 miało kategorię, hmm. czyli, czyli niską. I mimo to ja się naprawdę tutaj podpisuję pod tym, co mówisz, bo bo tutaj jest w ogóle kilka takich sekwencji bardzo mocnych. Jest pierwsza sekwencja, kiedy mamy ten wypad poza dom. Tak. Która na mnie zrobiła już bardzo mocne wrażenie takim swoim posępnym, po prostu odciekającym, takim mrokiem klimatem. Takim szalenie dusznym i szalenie takim bardzo, bardzo takim no, mocnym, że, że się tak wyrażę, ale tutaj na I przykład... osaczenia, nie? Tak, tak, tak, A, ale, ale na przykład ta scena, do której ja zakładam się odwołujesz na przykład później na strychu, tak. no to to już jest w ogóle no niez, niezła masakra, nomen, omen, mimo, że mimo, że po prostu jakby tam teoretycznie właśnie nie ma krwi, nie, nie, nie eksponuje się jakichś takich typowo horrorowych hardkorów, nie ma jakichś flaków, nie ma odcinanych kończyn, no to po prostu to, jak to jest nakręcone, to, to co tam widzimy, no to jest. To, to robi wrażenie. A, a co jest jeszcze też ciekawe, to Krampus w wielu miejscach jest reklamowany jako taki horror komediowy. I ja bym chciał do tego nawiązać trochę, bo ja wyraźnie chciałbym podkreślić, że moim zdaniem to jest głupie mówienie o Krampusie jako o horrorze komediowym. Dlatego, że on ma parę elementów, takich, które są. Wyraźnie humorystyczne które mają służyć jakby takiemu przełamaniu troszeczkę tego posępnego nastroju. Natomiast absolutnie to nie znaczy, że to jest horror komediowy. I jemu daleko i w wymowie, i w takiej ogólnej atmosferze jest właśnie do, do komedii. To, to nie jest po prostu coś, co znamy, nie wiem, z drugiego Evil Deda albo z, z zombievers, czyli takich horrorów, które gdzieś tam ten humor one, one mają immanentnie wpisane po prostu w fabułę. Tutaj ten humor, on jest i jest całkiem zabawny, bo, bo tutaj naprawdę jest kilka scen, gdzie, gdzie naprawdę można się uśmiechnąć i, i te 10 osób, z którymi byłem na sali, naprawdę momentami się, się śmiało, ale to mówię, to było ewidentnie na, na przełamanie trochę, czy taki taki swoisty wentyl bezpieczeństwa, bo nie wiem, czy też zwróciłeś uwagę, że przeważnie właśnie te sceny takie bardziej humorystyczne, one następowały właśnie w zestawieniu z tymi najbardziej takimi drastycznymi scenami, że, że takie nazwy. Tak. Czyli ja właśnie to odbierałem właśnie jako taki no tak jak to się często mówi, że, że często ludzie się śmieją na horrorach jako taki po prostu swoisty wentyl bezpieczeństwa. Nie, że coś jest śmieszne, tylko dlatego, że po prostu no, potrzebują dać upust emocjom i tutaj ja miałem wrażenie, że to było troszeczkę na podobnej zasadzie, na, na zasadzie takiego kontrapunktu zrobione, że mamy bardzo, bardzo mocną scenę i żeby troszeczkę rozładować to napięcie i jakby podprowadzić pod kolejną mocną sekwencję to mamy właśnie jakąś tam scenę taką troszeczkę lżejszego kalibru. Do tego ten humor, to, to znaczy tam czasami jest jakiś komis sytuacyjny, ale wydaje mi się, że czasami to nawet nie jest do końca humor. Po prostu odpowiednie zestawienie pewnych elementów wywołuje w nas taką, a nie inną reakcję. Bo na przykład sam ten wstęp, on nie jest taki typowo komediowy, to nie jest taka komedia pomyłek w markecie, czy coś takiego, tylko po prostu słyszymy w tle chyba It's the most wonderful time mhm. i widzimy tych ludzi bijących się, jakieś pierdoły. I to nie o to chodzi, że to jest śmieszne, tak samo w sobie, strasznie śmieszne, tylko ten kontrast tego utworu, treści tego utworu, atmosfery świąt i tego, że to jest początek horroru plus tej całej bijatyki w markecie, to po prostu ta mieszanka sprzecznych i zupełnie nieprzystających do siebie elementów wywołuje w nas właśnie śmiech, nie taki śmiech jak w przypadku takiej normalnej komedii familijnej, świątecznej, tylko trochę inny, tak? Ciężko mi to teraz wyrazić, ale myślę, że Ty i słuchacze wiecie mniej więcej o co tak, mi chodzi. Tak, tak, no, ja, ja rozumiem, rozumiem, do czego zmierzasz. Właśnie mamy z jednej strony ten horror, tak? Znaczy, może lepiej właśnie mówić tę baśń z elementami grozy, mroczną baśń, ale oprócz tego ten film, właśnie moim zdaniem, ma ciut więcej do powiedzenia. Wspominałem już o tym przy okazji Christmas Horror Story, to znaczy o. Tym, że takie firmy mogą być pewnego rodzaju krytyką czasów współczesnych, konsumpcjonizmu, podejścia do świąt, tak było w przypadku Christmas Horror Story po części i wydaje mi się w przypadku Krampusa widać to jeszcze lepiej, właśnie ta scena w markecie, ta, która pokazuje, że no ludzie przejmują się głupimi zakupami, tak? Ja też to robię tak naprawdę, że wiele rzeczy kupuję na ostatnią chwilę, tak? Nagle się okazuje, że zapomniałem o jakimś prezencie. Teraz też na przykład chcę piec ciasta, nagle się skapnąłem, że muszę dokupić i mąki, i i tak dalej. Mógłbym to zrobić wcześniej, ale nie. Będę musiał jutro lecić, kto wie czy jutro już nie będzie dużych kolejek w sklepach, a nagrywam to kilka dni przed wigilią jeszcze tak już trudno, wydałem się. W każdym razie mamy takie, te święta tak naprawdę są coraz mniej magiczne, coraz mniej rodzinne, a coraz bardziej takie oparte właśnie na tym biegu, pośpiechu, nerwach, gotowaniu. Dlatego właśnie życzyłem Wam, żeby tegoroczne święta były trochę luźniejsze i mam nadzieję, że, znaczy luźniejsze, spokojniejsze, tak, przyjemniejsze, bardziej komfortowe i mam nadzieję, że te życzenia się spełniły. I ten film pokazuje właśnie te problemy, o których teraz mówię. Tak? Ten market, potem ta rodzina, która tak niby jest razem, ale jednak osobno i to nawet nie jest tak, że oni się nie lubią, bo potem się okazuje, że oni mogą współpracować, mogą razem spędzać czas, mogą sobie pomagać. Nie? I to nie jest właśnie taka magiczna komedia świąteczna, w której oni tu się nienawidzą, tu się nagle wszyscy kochają, miłość odżywa, tu się chcieli rozwieść, ale jednak nie będą razem to są do końca, etc., etc. Nie, tutaj po prostu widzimy taką realistyczną, wiarygodną sytuację. Tak? Spotyka się rodzina, wszyscy są trochę zmęczeni, zestresowani. Tutaj facet po prostu chce się piwa napić czy coś. Tutaj komuś jedzenie nie pasuje. Tutaj widać, że ktoś się za bardzo nie lubi z kimś, więc są te drobne szczupliwości. ale potem jak trzeba, no to jednak jak sytuacja nas do tego zmusza, możemy jakoś sobie podać rękę, współpracować, dogadać się. Jak dzieje się coś strasznego, no to możemy się wesprzeć na duchu. Tak, nie zostawimy takiej osoby w potrzebie. To wszystko jest takie realistyczne, nie? Wiarygodne, no właśnie to, to ja, ja się cieszę, że się do tego odnosisz, bo moim zdaniem to jest ogromna siła Krampusa, że, że tutaj jakby ta kreacja postaci i tego świata przedstawionego i całej tej jakby tego, jakby jak ta sytuacja wygląda jakby właśnie w tym domu na tym zjeździe rodzinnym, to właśnie ten realizm i wiarygodność to, to wybija się tutaj, jakby na ten pierwszy plan. Ja myślę, że to każdy, w zasadzie, kto jedzie gdzieś do rodziny na święta, to z którymś elemen z elementów, jak nie z wieloma elementami, pewnie się spotyka. I, I to właśnie to nie chodzi o to, że to jest sportretowane jako coś negatywnego. To, to jest po prostu sportretowane tak, jak to, jak to bywa. I, i tutaj. To też właśnie się cieszę, że o tym wspomniałem, że ten film ma do powiedzenia coś więcej, bo widać, że właśnie tutaj próbowano jakby przekazać nam jakiś morał i, i, i jakby pokazać nam pewne rzeczy i właśnie przez to też, że to jest utrzymane w takiej realistycznej, w takiej bardzo wiarygodnej konwencji, to nie mamy poczucia też takiego wciskania tego morału na siłę, w tym sensie przynajmniej ja nie miałem w tym sensie, że, że po prostu jakby przez to, jak wiarygodnie została na początku wykreowana ta sytuacja, to później na przykład, kiedy w toku jakby wydarzeń właśnie się okazuje, że, że po prostu nagle jakby ktoś, kto się teoretycznie na przykład niby jakoś bardzo nie lubił, potrafi współpracować, albo na przykład nie wiem, rozwydrzone kuzynki wcale nie są takie złe, jakby się mogło wydawać, to to tak na pewno sprawę to pokazywało tak na tą sprawę tą rzeczywistość, no bo, bo umówmy się, że właśnie to, to, to tak jak wspomniałeś też, to, to czasami przy takim świątecznym stole, kiedy wszyscy, nie wiem, są zmęczeni po tygodniach przygotowań, zdenerwowani, nie wiem, pracą innymi rzeczami, to po prostu jakby trudno jakby wysunąć na pierwszy plan to, co teoretycznie właśnie w tych świętach jest najważniejsze i to nie jest tak właśnie, że oni się jakoś tam bardzo właśnie nie lubią i, i to jest jakby takie problematyczne. Nie, to jest takie, powiedziałbym, życiowe, o, o, że tak ktoś, nie wiem, szumie troszeczkę nazwę. Tak, tak, tak. I, i, i po prostu z, z tego względu, jakby wszystko to, co się dzieje, no to po prostu jesteśmy w stanie w to uwierzyć i, i po prostu zaakceptować, i też jakby ładnie nas prowadzi właśnie do, no do jakiegoś finału, który który no tutaj ładnie nam to puentuje można powiedzieć i, i ładnie domyka jakby całą tą historię jakby z punktu widzenia jakby całości opowieści i spójności tego świata. Ja do finału jeszcze bym chciał wrócić, bo, bo też jakby tam mam jakby nie powiedziałem, że może uwagi, ale, ale jakby mam parę wątpliwości, ale to już niestety będziemy musieli to zrobić w strefie spoilerowej pewnie. Dobrze, ale tutaj tylko to powiem, że tak finał to wszystko bardzo ładnie domyka. Finał mnie zaskoczył, powiem Ci, bo spodziewałem się kilku innych wariantów, a tego konkretnego nie przewidziałem, nie brałem go w ogóle pod uwagę i to był duży plus dla mnie. I Jeszcze wspomniałeś o moralem. Rzeczywiście z tego filmu płynie jakaś nauka właśnie, zmusza nas do refleksji na temat tych świąt, ale on właśnie nam nie mówi, co mamy zrobić dokładnie, żeby te święta były bardziej udane, rodzinne, przyjemne. Nie, On po prostu zwraca uwagę na pewne problemy. W jakiś sposób wyśmiewa, ale właśnie nie jak typowa komedia, tylko przez ten kontrast pewnych scen, przez to granie na emocjach, używanie sprzecznych elementów, w ten sposób wyolbrzymia wyśmiewa pewne negatywne zjawiska, ale to też nie jest... To nie jest tak, że on nam mówi, że o jesteście źli i głupi, gdy robicie to i to. Nie. To wszystko jest tak jakoś naturalnie z tego wypływa i każdy po prostu... Jak ktoś będzie chciał po prostu obejrzeć film, to po prostu obejrzy film. Jak ktoś będzie chciał sobie potem nad tym wszystkim się pozastanawiać, porozmyślać, to będzie mógł spokojnie to zrobić. Właśnie film niczego nie narzuca też z drugiej strony, dlatego no znowu plus i tak właśnie chwalimy praktycznie wszystko jeszcze właśnie z też mówimy o zaletach to bym wspomniał o muzyce bo muzyka też jest bardzo ładnie wpasowana w ten film zresztą scenografia, powiedziałeś, design, wykonanie, realizatorstwo, tak to wszystko zaliczam na plus, to jak ten świat przedstawiony wygląda, nie wiem, CGI użyte, w tym filmie. Ta strona realizacyjna jest moim zdaniem, to, to trzeba sobie powiedzieć, że jest praktycznie biorąc perfekcyjna. Ja bym to tak określił i też y, jeszcze można powiedzieć, że to nie jest jakiś tam spoiler. Pojawia się tutaj taka sekwencja utrzymana w konwencji takiej animacji chyba poklatkowej, tak mi się wydaje. Tak, tak, tak. Czy, czy takiej animacji po prostu trochę w starym stylu, która no po prostu fenomenalnie wypada moim zdaniem. No, to jest po prostu taka krótka, krótka etiuda jakiś tam no, wspomnienia po prostu jednej z postaci i po prostu no, to też pokazuje, że po prostu naprawdę od strony realizacyjnej tu, tu naprawdę trzeba by się mocno natrudzić, żeby się tutaj, tu, tutaj czegoś przyczepić, tym bardziej, że umówmy się, że to nie jest film, który miał jakiś tam oszałamiający budżet, bo budżet Krampusa się zamykał w kwotą 15 milionów dolców, więc to, to też jak na kino jakoś tam hollywoodzkie i, i mimo wszystko mainstreamowe, no to to nie jest kwota, która powinna budzić jakieś tam po prostu... no oczekiwania, jakby co do tego, że na przykład właśnie będziemy mieli tutaj coś wow, nie? A tutaj mi się wydaje, że po prostu to, co widzimy na ekranie, no wypada super i, i też muzyka, ja się zgodzę, bardzo fajnie jest tu dobrana do i bardzo jakby podkreśla sceny i ona ładnie gra z obrazem, bo to właśnie nie zawsze się w horrorach udaje, bo czasami muzyka w horrorze jest po prostu takim tylko podkręcaniem do jakichś tam jump jumpscaresów, a tutaj nie. Tutaj ja miałem cały czas takie poczucie, że ona ładnie uzupełnia jakby to, co widzimy po prostu na obrazie. A czasami, kiedy jest to potrzebne, jak na przykład w tej otwierającej sekwencji, właśnie służy jako jakiś tam kontrapunkt do sytuacji. Dokładnie tak. To, co już tak wychwalaliśmy te wszystkie rzeczy, to może przejdźmy do jakichś wad. Co Ci się nie podobało? Masz jakieś takie rzeczy, które możesz opisać na razie bezspoilerowo? Znaczy bez spoilerów to tak na sprawę chyba ja mogę jedną rzecz wspomnieć, która mi troszeczkę przeszkadzała, a mianowicie ja w paru momentach miałem poczucie, że te postaci się zachowują, ja bym to uznał horrorowo. W tym sensie, że dzia dzia działają tak, nie, nie, nie wiem, czy rozumiesz, o co mi chodzi, że działają tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak jak to się czasami um, wyśmiewa, nie wiem, w slasherach, że dlaczego postać zawsze idzie na schody, do góry, zamiast na przykład wyjść przez drzwi, albo dlaczego się postaci rozdzielają. I, i tutaj jakby troszeczkę ja w niektórych momentach jakby mam wątpliwości co, co do niektórych motywów i niektórych wątków, bo tutaj z jednej strony to czasami wypada bardzo fajnie, jak na przykład właśnie w tej takiej naj, najmocniejszej chyba sekwencji na strychu. Właśnie to, to działa jakby o contraire, że tak ładnie powiem, w stosunku właśnie do oczekiwań, gdzie, gdzie mamy jakąś tam grupę, która działa wspólnie i jakby próbuje coś zrobić. Ale z drugiej strony mamy właśnie w paru momentach sekwencje, gdzie jakby wiemy, że coś, nie wiem, nie powinno być odpuszczone. Nie wiem, mamy na przykład scenę z kominkiem, gdzie jakby wiemy, my jako widzowie i teoretycznie bohaterowie też powinni wiedzieć, że kominek staje się w którymś momencie istotną rzeczą i jakby to wszystkim ucieka. Ja miałem takie trochę poczucie, że to jest takie przegapienie nie? w tym sensie, że jakby w tej konkretnej sytuacji to nie powinno mieć miejsca. Tak jak nie powinno mieć miejsca to, że w, który, w paru momentach jest tak, że na przykład jedna z postaci decyduje się zrobić coś solo. Co, co mówię, co jakby i niekoniecznie obniża jakby samą Ocenę filmu, bo, bo akurat mi się wydaje, że o tyle jest to fajnie zrobione, że scenarzyści w zasadzie z każdej z y, tych takich, no, powiedziałbym wątpliwych sekwencji potrafią wyjść obronną ręką. I, i to, mhm. to nie jest taka typowa, horrorowa sztampa, gdzie mamy Wiecie bohatera, który po prostu robi coś głupiego i, i skończy się to jego dekapitacją, ale po prostu czasami jakbym jakby miałem poczucie, że jakby w tej konkretnej sytuacji to spodziewałbym się, że to no, bohaterowie się powinni zachować bardziej racjonalnie, no ale to mówię, ale to też jakby wynika z tego, że właśnie jakby ten początek jakby nastawił mnie na to, że właśnie jednak to będzie się trzymało takiej trochę mimo całej tej baśniowej otoczki, takiej realistycznej konwencji i te, realist te zachowania właśnie będą takie bardziej powiedziałbym przyziemne i, i rzeczywiste, a mówię a momentami miałem poczucie, że to troszeczkę właśnie tak horrorowo, tu mamy do czynienia z takimi horrorowymi zagrywkami po prostu. To jest ciekawe o czym mówisz, bo z jednej strony Mando też czepiał się podobnej rzeczy, przy czym nie zdefiniował dokładnie o co mu chodzi i ja też sobie zapisałem w notatkach nieadekwatne reakcje do sytuacji. Przy czym ty tak na to patrzysz bardziej globalnie, że jest sporo takich elementów konwencjonalnych dla Horgaru, a ja ci powiem, że mnie tak z tej globalnej perspektywy te ich zachowania szczególnie nie przeszkadzały, za to czasami przy takich mniejszych wydarzeniach w konkretnych scenach wydawało mi się, że reagują dziwnie, nienaturalnie, że właśnie są jakoś za mało się przejmują jakimś faktem, że na przykład komuś coś się stało, że ktoś tam został porwany, tak już nie mówiąc więcej. Mam wrażenie, że się za mało o tym przejmują, czy że w takich już bardziej przerażających scenach konfrontacji, że wtedy zachowują się tak trochę nienaturalnie. Ja miałem wrażenie, że w kilku z tych scen zachowałabym się zupełnie inaczej, że właśnie, nie wiem, tu bym walczył, tu bym znowu krzyczał, tu bym się chyba załamał psychicznie, i tak dalej, i tak dalej, a u nich to wszystko było takie troszkę teatralne w tych niektórych momentach, ale o ile mi to przeszkadzało, na zasadzie jest jakaś tam scena i w jej połowie sobie stwierdzam kurczę, ale tak serio ty to mówisz w tym momencie, serio masz taką minę, gdy patrzysz na to, to jednak w kontekście całości to nie odrywało takiej większej roli, mam wrażenie I nie przeszkadzało mi to po sensie w żaden sposób, to nie jest tak, że wychodziłem tak jak, nie wiem, po Jurassic World i właśnie mówiłem Boże, jak ta laska mogła się zatrzymać i płakać nad dinozaurem zamiast ratować te dzieciaki. Mm -hmm. Tak samo tutaj Jestem. nie. Tutaj po prostu po filmie wyszedłem i w ogóle o tym zapomniałem dopiero teraz analizując notatki, sobie to przypomniałem, więc tak naprawdę i ja, ja innych minusów nie mam, tylko trochę to jest, a nie, jeszcze jedna rzecz. Zachowania czasami w niektórych scenach bohaterów i fakt, że tam było potwornie zimno, w tym świecie przedstawionym. Uh -huh, uh -huh. Zrobiła się przeogromna zawierucha, do tego te wszystkie demoniczne moce, jak się pojawiły, no to tam ta temperatura spadała jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, tam wszystko zamarzało, a bohaterowie, zwłaszcza mężczyźni, dorośli, ojcowie obu rodzin, często wychodzili na zewnątrz bez czapki, z rozpiętą kurtką i to mnie tak, to mnie wkurzało. Ale nie, to ja akurat tak nie miałem. Oni tam raczej byli dobrze przygotowani. To, to ale już... nie, właśnie, zobacz, na sam koniec na przykład ta ostatnia eskapada, nieważne kto w niej bierze udział, ale pierwsza osoba, która wychodzi przez drzwi ma rozpiętą kurtkę. No, tak, ale, tam... ale, to już, no ale to już, wiesz, to już ale, słuchaj, emocje facet... i, i tak dalej. Nie? To już, ja, ja już to, to już kładłem na kartę tego, że to już, wiesz, to już było takie zaawansowanie jakby tych wszystkich wydarzeń, że to już pewne rzeczy mogły uciekać, nie? Ale ten facet powiedział, że tam po tych 20 minutach na zewnątrz ma ręce zamarzają i że teraz ma po prostu odmrożone i to, a potem wychodzi z gołą głową rozpiętą kurtką, a mhm. zwłaszcza, że oni się tam przez chwilę przygotowywali, tak, bo tam się te osoby, które jeszcze są w domu ubierały. To był taki moment, gdzie sobie pomyślałem, kurde, niekonsekwentne i głupie w sumie, bo wystarczyło ich ubrać trochę cieplej, no, no, no, ale, a, ale to jest jedna rzecz, ta, która mnie autentycznie wkurzyła i to mi się autentycznie nie podobało. No, ale tu. To... Mówię, to ja bym powiedział, że to mówię, to, to nie jest coś, co jakby jakoś drastycznie powinno wpłynąć na ocenę filmu. No nie, nie. nie. I, i, I ja myślę, że możemy powiedzieć tak, e, że film polecamy chyba, bo i myślę, że i ty i ja polecamy. <tak> tak, tak. E, I zdecydowanie warto go w tym świątecznym okresie obejrzeć i myślę, że warto by było, żebyśmy jeszcze się pokusili o jakąś krótką taką sekcję spoilerową, nie wiem, co sądzisz. Dokładnie tak, dlatego drodzy słuchacze, kochani, odsyłamy Was serdecznie do kina i po się zapraszamy do wysłuchania drugiej części naszej rozmowy. Do usłyszenia za jakiś czas. UWAGA! SPOILER! Dobrze, to od czego zaczniemy? Znaczy to może od tej sekwencji na strychu, bo chciałem powiedzieć tylko i nawiązać jakby do designu tych wszystkich potworów, że to było po prostu, moim zdaniem, fenomenalne. Po prostu ten ta, ta taka, ten klaun, taki po prostu, ta gąśnica. Tak, może, Jerry, tylko może jednak troszkę poszerzmy kontekst na wypadek, gdyby ktoś z jakiegoś powodu, nie, wiem, nie chciał tego oglądać, czy coś, albo nie pamiętał, słuchał nas, wiesz, nie na żywo, tylko po roku okay. od filmu. Słuszne, to... słusznie uwa słuszna uwaga. Tak, bo znaczy ja, ja rozumiem Cię, bo ja sam już chciałem powiedzieć tak genialne, och, ach", i zacząłem się rozpływać. Właśnie tak jak powiedzieć, mamy kampusa jako tego głównego antagonista, ale oprócz kampusa pojawiają się inne istoty, potwory, stwory i to wszystko są istoty, potwory, stwory oparte na przedmiotach, które jakoś wiążemy ze świątami, przede wszystkim to są zabawki Tak, to jest pluszowy miś, to jest klaun wyskakujący z pudełka, wiecie macie takie pudełko z korbką, nakręcacie je i tam się włącza pozytywka jak pozytywka, ta melodyjka doleci do końca to wyskakuje klaun z pudełka albo są teraz takie warianty, że tam piąstka na przykład, taka na sprężynce wyskakuje, no są już takie zabawki, tutaj chodzi o klauna, jest co tam jeszcze było, były ludki z piernika i aniołek. Była taka, taki anioł właśnie, nie wiedziałem, czy to jest taka sowa jakaś, czy to taki aniołek, bo to to wyglądała jak taka demoniczna sowa trochę. Znaczy myślę, że to był jednak Aniu. No plus elfy, plus, plus, plus jeszcze elfy. No nie zapominajmy, że jeszcze bo w którymś momencie pojawiają się przecież właśnie tutaj pomocnicy świętego Mikołaja, czy raczej Krampusa. Tak, i same elf. I właśnie w pewnym momencie w domu, bo nasi bohaterowie przez pewien etap filmu mamy takie trochę home invasion, w tym sensie, że oni są zamknięci w domu, odciętym od świata, bo cała okolica jest odcięta jakąś tam śnieżną zasłoną. Nie ma prądu, nie ma zasięgu, internetu, niczego. I siedzą w tym domu i rozpoczyna się to ta taka inwazja i właśnie wchodzą na strych i teraz może kontynuuj już, gdy kontekst jest znany. To kontynuując, to, to wiesz, to ta sekwencja właśnie w ogóle tej... tej to też będę się zgodzę, że właśnie to ja też miałem poczucie, jakbym oglądał właśnie takie specyficzne Home Invasion, i tam jest taka sekwencja, w której jakby mamy eskalację tego wszystkiego, kiedy na dole jedna z postaci walczy z pierniczkami, a na górze mamy tą taką długą sekwencję na strychu i po prostu i jedna i druga sekwencja są moim zdaniem fenomenalne, po prostu to jak tak. to jest zrealizowane, to jak to jest rozegrane, gdzie tam mamy dynamiczne sceny teoretycznie, ale tam po prostu mimo, że to się rozgrywa w ciemności wszystko widać fajnie właśnie wypada to, że te postaci działają zespołowo, że nie mamy jakby takich typowo horrorowych zagrywek na zasadzie, że idziemy na strych, ale to czekajcie, to ja się cofnę jeszcze po latarkę i, i się zaczyna, zaczyna jakby zadyma. I, I tu zagrało po prostu wszystko perfekcyjnie, po prostu jakby design tych potworów, jakby całe rozpisanie sceny, całe rozplanowanie tego wszystkiego. No ja byłem po prostu w tym momencie naprawdę zachwycony, zachwycony tutaj tym elementem. <śmiech> to ja się zgadzam w pełni, zwłaszcza, że gdy mówimy design potworów, to mamy na myśli, jeżeli nie widzieliście, to chociaż nie poszukajcie screenów czy coś, bo to trzeba zobaczyć. Wiecie, miś pluszowy to jest po prostu taki zakrwawiony miś z wielkimi kłami, tak? No to to, znaczy to jest straszne już samo w sobie, ale to tam jeszcze daje radę, powiedzmy. Te piernikowe ludki, one, one są właśnie same w sobie taką jedną wielką sprzecznością, bo z jednej strony to są piernikowe ludki. No przepraszam Was, jak piernikowe ludki mogą być straszne? Tak? Jest niby Gingerbread Man, ale tam też wiemy, na ile sam Gingerbread Man był przerażający. Tak samo tutaj mamy te ludki, które jeszcze są. To są ładne pierniczki takie wielkie, tak? Więc mamy ochotę się uśmiechać, gdzie je widzimy, ale z drugiej strony sekwencja walki z nim jest na tyle dynamiczna, że może nie odczuwamy takiego typowego lęku, ale odczuwamy napięcie, tak? Bo jednak nie wiemy kto wygra w starcie, czym to się skończy tak, czy będzie krwawo, czy nie, bo jeszcze nie wiemy do czego to wszystko zmierza mamy tego anioła anioł, ty powiedziałeś jakaś przerażająca mroczna słowa, właśnie ten anioł to jest jakiś bardzo dziwny konstrukt nawet nie jestem w stanie tego opisać to było coś po prostu strasznie takiego dziwnego niesamowitego, nie wiem, groteskowego ale i tak wszystko bije na głowę klaun z pudełka nie no, to jest, to jest fenomen po prostu, naprawdę tak, bo my wcześniej widzieliśmy, że jedną bohater... jedna bohaterka zobaczyła Krampusa, Krampus zaczął ją ścigać i ona skowała się pod jakimś samochodem czy innym pojazdem. I Krampus tam gdzieś chodził dookoła, potem zniknął, ale pojawiło się pudełko. I właśnie pudełko z korbką i nagle zaczyna się odtwarzać melodyjka. No i my tylko słyszymy, że ta melodyjka się odtwarza. Dziewczyna tam się wpatruje, chyba się troszkę też zbliżyła do tego pudełeczka. No i po chwili tylko jest krzyk chyba i my nie widzimy co się dzieje tak naprawdę. A potem na strychu okazuje się, że w tym pudełku jest właśnie taki przerażający klaun, którego usta otwierają się, są jakby przecięte na cztery, tak? Taki krzyż po prostu. No mi to trochę kojarzyło, taki kojarzyło się z, nie wiem, z The Think Carpentera, tak, tak, takie motywy, no. albo ewentualnie, nie wiem, z z Dead Space'a. Tu, tutaj, jakby sam design tej jego głowy, jak to wyglądało. Tak, i te jego usta się otwierają, właśnie takie cztery płaty, jak gdyby się na cztery strony rozwierają. I samo to jest po prostu, to, to jest tak absurdalne, właśnie też przerażające, że człowiek nie wie co zrobić ze sobą w kinie, gdy to widzi, a do tego jeszcze okazuje się, że ten klaun połyka ludzi w całości praktycznie i jak te klauny wyskakują na takim składanym y, rolonie, w którym jest sprężyna, to on jak połyka kogoś, to ta osoba wchodzi w ten rolon i y, wygląda po prostu jak taki jakiś pyton, który połyka swoją ofiarę i tak ta ofiara powoli przechodzi przez jego ciało. To, to, to, jest, to, to po prostu przerosło wszystkie moje oczekiwania to, to jest chyba jedna z najlepszych postaci jakiegoś dziwnego potwora-stwora, jaki widziałem. LEGENDARY! Znaczy, ja, ja się w pełni zgadzam, bo mi się ta scena też szalenie, szalenie podobała i jakby cały design postaci to było, to było naprawdę coś. I tak tu porozpływaliśmy się tutaj jakby nad, nad tą sekwencją i ja bym chciał przejść jakby do samego jeszcze finału jakby postaci Krampusa. Hmm? Chciałem nawiązać do finału, bo z finałem mam jakby delikatny problem. Nie do końca wiem jakby jak to odczytać, to, to co dostajemy jakby na sam koniec, bo mamy wiesz ten motyw, że Krampus jakby tą swoją można powiedzieć no, finalną ofiarę, czyli tą postać, którą, która go przywołała, patrząc jakby na przykładzie babci, no, obdarowuje tym, tą taką bombką ale mroczną i zostawia ją przy życiu. A tutaj mamy to rozegrane w ten sposób, że przez to, że jakby Max się poświęca to, to jakby on trafia później jak widzimy właśnie jakby do razem z resztą tych ofiar właśnie do, do tej bombki po prostu jakby będzie no, żył jakby w trakcie tego swojego Bożego Narodzenia odtwarzanego powietrzność jak się możemy domyślić i ja Troszeczkę nie wiem, jak to odczytać, bo z jednej strony to zakończenie mi się w sumie bardzo spodobało, jakby tak jak oglądałem je w kinie, natomiast jak później zacząłem myśleć po seansie, to stwierdziłem, że nie, nie wiem, czy do końca mi się to klei wszystko razem, w tym sensie, że wiesz, teoretycznie... Tutaj ten Krampus, no to jest postać takiego, no właśnie, jakby można powiedzieć, demona świąt Bożego Narodzenia, który tych, którzy gdzieś tam te, tego ducha świąt nie, nie kultywują, nie utrzymują, nie podtrzymują, no to, to za to kara. No i, i w tym momencie, jakby, jeżeli Max, jakby poświęcając się, trafia tam, gdzie trafiają wszystkie ofiary Krampusa no to można powiedzieć, że biorąc poprawkę na to, że kończy się ich życie, to ta kara nie wygląda tak najgorzej, że się tak wyrażę, nie? No bo, bo tutaj patrząc po tej finałowej sekwencji, którą mamy zanim się dowiadujemy, że to jest wszystko jakby w tej szklanej kuli Krampusa, jednej z setek z jego kolekcji, no to można powiedzieć, że mamy odtworzone właśnie takie idylliczne Boże Narodzenie, gdzie wszyscy się kochają po prostu i, i mamy te, te super wesołe święta. I teraz ja stwierdziłem, że nie wiem na ile to jest tak, że właśnie to przez to, że właśnie jakby Max się poświęcił, to mamy jakby taki obrazek, jaki mamy i wtedy to by miało dla mnie jakieś uzasadnienie, że się tak wyrażę, czy, czy sens, że, że mamy jakby no właśnie taką swoistą nagrodę, no, że, że Krampus jakby zdecydował się go e, faktycznie jakby no tą jego ofiarę przyjąć, ale właśnie go jakoś tam nagrodzić za to, no, bo jeżeli by tak to miało wyglądać, po prostu, że właśnie, nie wiem, ta ofiara, ta postać, która go przywołała, jakby zostaje i żyje sobie z poczuciem winy, a cała reszta ma serwowane super Boże Narodzenie każdego dnia, no to, to tak troszeczkę, nie wiem, mam wątpliwości, jaka jest tutaj ta wymowa tego finału z tego punktu widzenia. I nie wiem, czy mi coś tutaj podpowiesz, jak to powinienem rozgrywać. Ja bardzo chętnie z tobą przedyskutuję, bo ja nie zwróciłem uwagi na ten szczegół, o którym teraz wspomniałeś, a który może być ważny, że babcia Maxa, Maxa, który właśnie przywołał kampusa, też kiedyś przywołała kampusa, kampus wtedy porwał wszystkich jej bliskich, ale babcie zostawił i dał jej dzwoneczek, taki, taką e, dzwoneczek, bombkę miedzianą bodajże, z, właśnie z wypisanym imieniem kampusa. I, I babcia przeżyła i normalnie, jak widać, <grywa> żyła sobie dalej. W każdym razie jest ta ciągłość, a Max za to kończy swój żywot, ale żeby to wszystko zrozumieć, to ja się muszę cofnąć teraz i może właśnie krok po kroku to jakoś wyjaśnimy. Bo Ja też chciałbym powiedzieć, że ja się spodziewam innego zakończenia zupełnie, bo wychodzi na to, że w pewnym momencie wszyscy bliscy Maxa zostali porwani. Znaczy my nie wiemy do końca, czy oni żyją, czy nie żyją, bo tam część osób została porwana w takich dziwnych okolicznościach. Na przykład siostra, która była pod samochodem i słyszeliśmy jej krzyk. No to tak, każdy tak, tak, tak. normalny widz zakłada, że coś ją tam zaszlachtowało po prostu. Ale o, jak się ostatecznie okazuje, oni po prostu stali wszyscy pogwani i Max też do końca nie wie tak naprawdę co się stało. Próbuje jeszcze na sam koniec pertraktować z Krampusem. Mówi, że odwołuje to wszystko. Tak odwołuje życzenie, a życzeniem jego było jak gdyby to, żeby te święta były jak dawniej, tak żeby były idealne, rodzinne, szczęśliwe. I potem się okazuje, że... To też jest w ogóle piękna scena, bo wszystko wskazuje na to, że Krampus odpuści. Że będzie happy end. Tak, tak, tak, tak. to się zgodzę, że to jest nie, niezła zagrywka. Że Krampus po, że nagle jakaś magia, świąt po prostu, jakieś tam... Właśnie tam wystarczyłyby dodać jakieś iskierki czy coś, to wszystko mogłoby się rozpłynąć w powietrzu i nagle się okazuje, że nie było tego całego koszmaru i że godzina dostaje drugą szansę i ja myślę, że właśnie dostanie drugą szansę i albo po prostu będzie happy end, że jakoś się dogadują że będzie trochę tych starć, spięć, ale jednak ostatecznie, nie wiem zaśpiewają razem kolędę przy stole czy coś i że tak jak trochę w tym liście Maxa, że ojciec z matką tam nie wiem się pocałują ciocia z wujkiem, że te dzieciaki też będą milsze, że to się wszystko jakoś tak ziści, albo że znowu dojdzie do jakiegoś niezbyt przyjemnego zdarzenia i że kampus właśnie powróci wtedy już nie będzie drugiej szansy. myślimy że to jest jedna opcja, dwa warianty jednej opcji, albo że po prostu będzie jakaś mega rzeź że no właśnie po chwili zobaczymy ich wszystkich zasztaktowanych i że kampus nie wiem, albo Maxa oszczędzi, albo jego też jakoś tam zniszczy i to też fizycznie, że będzie trochę takiego chorego cielesnego, a tu się okazało, że Max się budzi po chwili, że zostaje chyba wrzucony w jakąś tam otchłań piekielną co nie, czy... No tak, tak, dokładnie, no ja to tak odebrałem nie? że to jest taki jakaś tam właśnie otchłań piekielna no, Ziemia się otwiera i już i, i spada gdzieś tam w otchłań. I Max się budzi i potem właśnie jest wieczór wigilijny bo on właśnie poszedł spać po porwaniu tego listu. Czy to już, jest, wiesz, to już jest w zasadzie 25. to już jest właśnie nawet Boże Narodzenie, bo to też mnie jakby zastanowiło w tym kontekście, że właśnie jakby mamy tą kolację, która na której jest czytane tak, tak, list to jest dwudziesty mamy w którymś momencie później tam właśnie jakby to przestawienie jakby tego kalendarza adwentowego na 24 i tam jakby zaczyna się ta główna akcja taka horrorowa i później właśnie kiedy Max się budzi to pierwsze co robi to jakby otwiera właśnie ten kalendarz na tym 25. piątym, czyli to, to też jakby wskazuje jakby na to, że jednak mamy do czynienia jakby z tym happy endem, który później jest właśnie złamany jakby tą kolejną sceną. Nie? Tak, bo Max, o, że rodzina otwiera prezenty, że są szczęśliwi, no, współpracują, to. są mili dla siebie i Max znajduje zamiast prezentu ten dzwonek właśnie, czy tę bombkę od y, kampusa. I ty mówisz, że to nie jest do końca kara, ale mnie się wydaje, że to właśnie że to nie muszą być szczęśliwe święta, bo wtedy wszyscy mają takie, no powiedzmy, tęgiminy, Jak gdyby wszyscy sobie to przypominają i tak dalej. Albo może to, ta katastrofa z Krampusem będzie się powtarzała w kółko, jako taki, wiesz, piekielny dzień świstaka, albo po prostu oni sobie w tym momencie uświadamiają, że oni do końca życia będą odcięci w jakimś takim piekle, czy coś czyśćcu, z choinką w tle, który jednak tak naprawdę, no... No oni tam powaliują zwyczajnie, tak? Znaczy wiesz, no, ja, to sobie, ja, to mówię, ja to sobie tak wytłumaczyłem, że miałoby to sens, jeżeli przyjm przyjmiemy, że jakby to była taka swoista nagroda za to poświęcenie Maxa. To ja to tak odebrałem. Nie? Że... Tylko, że nagroda, ale ty widzisz, oni nie są szczęśliwi na sam koniec, nie? Ja wiem, no nie. No to mi to wyglądało właśnie na taki wiesz, lukrowany happy end w pierwszej chwili. Ale gdy wyciągnął już ten dzwoneczek? Czy... Nie no, to jak już wyciągnął dzwoneczek, to już w zasadzie był wiesz, odjazd na, na okno, już było pokazana później kula to już ja jakby nie, nie, nie widziałem tam, żeby tam jeszcze była coś pośredniego, taki, że, że jakiś etap, że, że po prostu nagle wszyscy jakby mają zawiechę. nie tylko ja właśnie to tak... się właśnie wydawało, że coś takiego było. Aha, tak, nie, no to, to ja jakby tego czegoś takiego nie, nie zauważyłem. Tylko wiesz, tylko, że jakby ta moja interpretacja, w, w kierunku której idę, która jakby ma mhm. sens, jakby troszeczkę z kolei rodzi wątpliwości jakby, co jest w tych wszystkich kulach, nie? czy to jest po prostu tak, że, że wiesz, że to jest tak, że, że to są po prostu, jakby te wszystkie rodziny, które on tam jakby porwał w historii. Mm -hmm. Widzę chociażby, nie wiem, rodzina jego babci, ale, ale w tym momencie co się z nimi dzieje, nie? Czy oni też właśnie przeżywają, jakby właśnie nie wiem, to te, te takie urocze święta, czy, czy to jest tak, że to oni prze, prze, przeżywają jakby tą ponowną rzeź, czy to jest tak, że po prostu, no to jest właśnie taki swoisty Piekielny dzień świstaka polegający na tym, że po prostu codziennie wstają i rano i mają, jakby, Boże Narodzenie, jakby mając w świadomości to, co się stało, no bo na to też wygląda, że przynajmniej Max ma świadomość tego, co się stało, no, no to po prostu, jakby, gdzieś tam to poczucie winy, jakby stanowi właśnie tą taką kroplę, która drąży skały, która ma ich doprowadzić do szaleństwa. Do, do końca, jakby dla mnie ten finał po prostu nie jest jasny. Ja, ja naprawdę nie wiem, w jakim kierunku iść, bo, bo tutaj, jakby te interpretacje, które Ty podajesz, jakby rozumiem, mógłbym je zaakceptować, ale też jakby mnie do końca nie przekonują. Z tym, że no to też jakby mówię, te moje mnie nie przekonują, więc to po prostu jest właśnie troszeczkę według mnie problem tego finału, że on jest z jednej strony jakby przez to, jakie jest utrzymane właśnie w takiej bajkowej konwencji i serwuje jakiś tam morał na koniec, to on się sprawdza, nie? Natomiast jakby to też trzeba jasno powiedzieć, że on jest na tyle enigmatyczny i na tyle niejasny, że no pozostawia jakby wątpliwości troszeczkę jakby w kontekście całego świata przedstawionego, jak to wszystko funkcjonuje. No bo, bo teoretycznie mamy przecież podane Wiemy, no wypowiada życzenie, pojawia się Krampus, zabiera wszystkich, odchodzi, koniec. No tylko właśnie ten finał jakby to trochę łamie, że jakby pokazuje nagle, że, że jakby jest inna droga. No i teraz właśnie to jest kluczowe pytanie, czy po prostu ta inna droga sprowadza się do tego, że Max się poświęcił, złamał jakby konwencję, czy przełamał konwencję, prze złamał zasady jakby obowiązujące i za to spotkała jego i jego bliskich jakaś tam nagroda? No ale to pytanie właśnie, co się dzieje z tymi mm. wszystkimi innymi? Czy, nie, czy, nie, czy nie, po nie. prostu jakby jak to, jak to odczytywać po prostu, nie? Nie, nie, nie, ja ci powiem, że ja tutaj w ogóle nagrody nie widzę. Ja to Dla mnie to jest kara, tak czy inaczej. I ja ci powiem, że jestem święcie przekonany, że w wersji, którą ja widziałem, możliwe, że Polska i niemiecka się różnią, może o kilka sekund, tak nie wiem, ale u mnie na pewno gdy Max wyjmuje dzwonek to po pierwsze widać, że on sobie wszystko przypomina, a po drugie widać, że cała rodzina obok też nagle, że ta atmosfera świąt radości znika, że odczuwają nagle jakiś niepokój, zdziwienie, dyskomfort, coś takiego i dlatego nie wiem dokładnie, bo to nie, jest, nie wynika z filmu, co się wydarzy w tej kuli dalej, mhm. ale jak dla mnie to jest kara. Oni są świadomi tego, że wydarzyło się coś złego, że zawalili sprawę, że zostali ukarani i skoro znajdują dalej ten, ten ślad pozostałości po kampusie, mhm. ten ślad po kampusie, to na pewno wydarzy się coś złego dalej w tym świecie, mhm. dlatego dla mnie to jest absolutnie kara i pytanie dlaczego Max został ukarany, tak? bo przecież Max w sumie niczego złego nie zrobił, chciał dobrych świąt i tak dalej ale moim zdaniem to nadal ma sens, że Max został ukarany, bo Max sprzeciwił się, tak? nagle zmienił zdanie, sprzeciwił się Krampusowi, a Krampus to jest przecież to nie jest tam jakiś dobry anioł stróż, tak, świąt tylko to jest demon to jest przerażająca, piekielna, demoniczna istota, więc to w gruncie rzeczy jest logiczne, że takie coś, takie stworzenie yy, nadprzyrodzone yy, miałoby gdzieś jakąś tam prośbę dzieciaka to, że on nagle sobie zmienia zdanie, że jemu jest przykro, czy coś tam. Nie, słuchaj, wypowiedziałeś życzenie, zrobiłem swoje, jak się przeciwstawiasz, idziesz ze mną, koniec, kropka, więc dla mnie to nadal ma jakiś sens. Zwłaszcza, że ten Krampus, to właśnie, on, on jest demonem. Nawet to, jak on został wykreowany, w sensie nawet fizycznie, tak? On, mhm. właśnie, te, on jest przeogromny. Te jego rogi kopyta, przeogromny, czarny, ciemny, mroczny. W kilku scenach wygląda, jakby nie miał oczodołów. Po takiej istocie na pewno bym się nie spodziewał w gruncie rzeczy, nawet zwyczajnie z logicznego punktu widzenia, że zgodzi się nagle anulować karę i po prostu pozwoli im wszystkim żyć szczęśliwie. Nie, wyraźnie, więc przeciwnie, jeszcze Max się przeciwstawił, więc przykro mi, młody, idziesz ze mną i będziesz cierpiał razem z całą swoją rodziną, tak? Znaczy, no, tak jak powiedziałem, no, ja jakby w pełni jestem w stanie też jakby to wziąć pod uwagę jakby taką, taką wersję wydarzeń, natomiast no, nie do końca jakby mnie przekonujesz, ale to mówię, no po prostu to jest tak, że tu wydaje mi się, że mamy troszeczkę za mało przesłanek, w którą stronę to tak na sprawę poszło, żeby to jednoznacznie ocenić. Hmm. I, i, to, I to jest jakby pewna słabość tego finału, no bo troszeczkę, mówię, ona jakby ten finał jest fajny w momencie, kiedy oglądasz jeszcze tak na gorąco film i po prostu jakby go przyjmuję z dobrodziejstwem inwentarza i ja naprawdę stwierdziłem, że to było świetne domknięcie. Nie spodziewałem się takiego finału, ale było świetne. Natomiast i po prostu im dłużej o tym myślę, tym jakby pojawia mi się więcej wątpliwości co, co do tego i faktycznie być może nawet ta Twoja interpretacja takie bardziej jednoznacznie negatywna jest jakby bardziej sensowna w kontekście całego świata przedstawionego, no bo mówię, bo ta interpretacja taka jakby bardziej pozytywna jakby w związku z tym, że jakby ja troszeczkę sobie założyłem, że właśnie z racji na to, że Max się poświęcił, no to, to jakby doznał jakiegoś tam wraz z rodziną oczywiście jakiegoś odkupienia, no to, to jakby mówię, to mocno by stawiało pod znakiem zapytania jakby wszystkie te pozostałe kule i to, co się w nich dzieje. No ale, ale to mówię, no tak czy siak jakby to można powiedzieć, że to jest takie trochę gdybanie, no bo, no bo mówię, tutaj no, wydaje mi się, że po prostu przesłanek jednoznacznych no, nie dostajemy po prostu żadnych, mm -hmm. żeby wiedzieć, czy, czy interpretacja jedna, czy druga jest bardziej prawdziwa, bo bo, bo po prostu no, trochę one mogą istnieć na razie równorzędnie, no bo, no bo tak, mówię, tak. No, bo, no bo twórcy jakby nam nie dają tutaj jakby to zrozumienia, jakby która wersja jest okej, okay, co, co jakby nie osłabia samego tego morału, o którym mówiliśmy, który gdzieś tam jakby jednak skupia się na tym, żeby nie zapominać o tym, co jest w tych świętach najważniejsze i to mi się wydaje, że to też jest fajne i w sumie Taki cenny morał w tym takim zagonionym świecie, gdzie po prostu jakby czasami bardzo łatwo jest faktycznie zapomnieć o tym, co jest istotą tych świąt i o, o co chodzi, że nawet jeżeli już pominiemy całkiem aspekt ten stricte religijny, który dla wielu osób już teraz mniejsze ma w ogóle znaczenie, ale to nawet jeżeli już właśnie jakby ten aspekt gdzieś tam zejdzie na dalszy plan, to i tak jakby trzeba wziąć pod uwagę, że ten, te, te święta powinny być pewnie gdzieś tam jakoś właśnie rodzinne, spokojne, gdzieś tam jakimś czasem takim bardziej pozytywnym niż jakby... Te, taką kulminacją po prostu pewnych negatywnych emocji, które się zbierają po prostu przez grudniowe przygotowania do tychże. Także, także to mówię, tak czy się jakby ten finał mi się podobał, natomiast mówię, no, pozostawił mnie ze sporymi wątpliwościami po prostu. Mhm. jeżeli drodzy słuchacze oglądaliście już ten film to dajcie znać co wymyślicie, jak to w końcu jest z tą ostateczną karą czy też nagrodą dlaczego Max trafił do kuli i co tam się może waszym zdaniem jeszcze wydarzyć zresztą Mando w sumie też o tym nie wspominałeś w świątecznych horrorach więc możesz teraz podzielić się z nami swoimi teoriami dotyczącymi przyszłości naszej filmowej rodzinki i myślę, że Będziemy zmierzali już do końca, nie? Nie mam chyba już wiele do dodania. Nie. Myślę, że chyba nie. Myślę, że tutaj wyczerpaliśmy temat. Dosyć dużo kwestii poruszyliśmy i w sumie znowu nam wyszła długa rozmowa, mimo że zakładaliśmy, że nie będzie o czym mówić. Jak zwykle chciałoby się rzec. Też się w sumie zdziwiłem, gdy teraz przed chwilą spojrzałem na licznik, tak, na timer dyktafonu, ale z drugiej strony ostatnio słuchacze się mnie szepiali, także Christmas Horror Story było za krótkie w sensie podcast ostatni, więc teraz będą mieli podwójną dawkę. No dokładnie. Krampusy. To może nawiązując do tego, co wspomniałeś jeszcze o tej krytyce czasów współczesnych, no to właśnie jeszcze raz powtórzę, mam nadzieję, że wasze tegoroczne święta nie przypominają w żaden sposób świąt przedstawionych w kampusie. Mam nadzieję, że jednak wszyscy troszkę odpoczęliście i to zarówno, nie wiem, od pracy, tak fizycznie, ale też psychicznie, i od tego pośpiechu przedświątecznego również, że macie dobre nastroje, wiele powodów do uśmiechu, wiele pozytywnej energii i cóż mam nadzieję, że nastrój ten utrzyma się do końca roku i jeszcze dłużej. Dziękuję Ci w ogóle Jerry bardzo serdecznie za to, że byłeś tutaj ze mną dzisiaj w tym świątecznym czasie. Również dziękuję za możliwość pojawienia się znów w nawiedzonym podcaście i dzięki za nagranie. I cóż, życzymy Wam, drodzy słuchacze, razem wystrzałowego Sylwestra, wszystkiego dobrego w Nowym Roku, wspaniałych choragów Anno Domini 2016 oraz tradycyjnie klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. Dzień. Kolejny, kolejny na wygodnym pokażcie. A, a w ogóle tak za pamięci Mando, bo chwilę z trzmasem gadaliśmy zanim się pojawiałeś, widziałeś taki horror Robale Jamesa Gana, czy nie? Hmm, nawet. Aha, Robale. To się Slider er hmm. chyba nazywało po angielsku. Tak, tak. No, widziałem, widziałem. I jak I ci co? się podobało? ale ja to widziałem na studiach no wtedy mi się podobało, ale już średnio pamiętam no spoko nie, bo, nie, bo właśnie, a co? Nie, się bo się nie podobało? Szmas dał 3 na 10, a ja właśnie mu powiedziałem że taki super film widziałem wczoraj czy przedwczoraj Także nie no, wtedy mi się podobało, ale tak pamiętam tylko tą grubą babę, nic więcej chyba z tego filmu nie pamiętam o, dobra. a to nie będziemy o tym rozmawiać, to mo może jak Szymas nadrobi to, to się jeszcze wtedy nagra co nieco ale 3 na 10 to bym nie dał no, mnie się w ogóle wtedy. Znaczy, no. Ja jeszcze się nastawiłem, że to będzie ultra śmieszne, bo tak wyczytałem w kilku recenzjach, no, a nie było. To jest i... takie śmieszne. To jest w miarę poważnie. Właśnie... nie jedna no się, naprawdę. On, on, nie wiem, co się z tym trzymasem porobiło nie? Dobra, jedziemy z Koksem. Jest sobota, 61 grudnia 2015 roku. 61 grudnia. Dobra. To się nazywa dobry początek. Dopiero tak powiedziałem? Uh -huh. Nie chcę ci martwić, ale chyba masz to nagrane. Okej. Okay. No cóż, jesteśmy trochę niedysponowani dzisiaj, ale damy radę ale z przerwy. robimy teraz na 5 minut, bo tak jak ja Ci mówiłem, musimy zrobić mleko młodemu, także jak możesz, to się nie wyłącza nawet ja nie będę stopował nie ma problemu. nagrania, tylko po prostu jakby teraz, wiesz, przez to, że jestem w kuchni, to będzie szum i hałas, nie? Także poczekaj, ja się włączę na chwilę, zaraz Spoko, będę cię będę dobra? miał dźwięki na no, będziesz miał dźwięki na podglądzie. Hmm. Dobra, jestem... Ej, naprawdę długie wyszło. No, no, no, faktycznie długie wyszło. Ja dawno nie miałem tak krótkich notatek do podcastu. No, a to tak czasami bywa.